4. Nefi. Księga Nefiego, syna Nefiego, ucznia Jezusa Chrystusa. Dzieje nefitów spisane przez Nefiego. Wszyscy nefici i lamanici w kraju nawracają się do Pana. Mają wszystkie wspólne, dokonują cudów i Pan im szczęści. Po dwóch stuleciach prawości mają spory, organizują kościoły nie dla Pana i prześladują wyznawców Chrystusa. W trzysta lat po ukazaniu się Chrystusa nefici, dorównują Lamanitom w niegodziwości, a Maron ukrywa święte kroniki. I gdy upłynął 34. i 35. rok, uczniowie Jezusa ustanowili w całym kraju Kościół Chrystusa i wszyscy, którzy przyszli do nich i prawdziwie się nawrócili, odstępując od swych grzechów, zostali ochrzczeni w imię Jezusa i otrzymali Ducha Świętego. I w trzydziestym szóstym roku Wszyscy w całym kraju Zarówno Nefici jak i Lamanici Nawrócili się do Pana Zaprzestali walk i sporów I postępowali uczciwie między sobą Mieli wszystko wspólne Nie było więc między nimi podziału Na biednych i bogatych Niewolników i wolnych Gdyż wszyscy byli wolni I wszystkim był dany dar niebieski I nadal mieli pokój w kraju Gdy upłynął trzydziesty siódmy rok i uczniowie Jezusa dokonywali wielkich cudów Uzdrawiając chorych i łomnych Wskrzeszając umarłych Przywracając wzrok niewidomym A słuch głuchym I dokonując wielu innych niezwykłych rzeczy I czynili to zawsze w imię Jezusa Tak upłynął 38. rok 39., 41., 42 i lata do 49, a także 51., 52 i lata do 59. I Pan szczęścił im w wielkiej mierze, że odbudowali spalone miasta. Odbudowali też wielkie miasto Zarachemla. Wiele miast jednak zatonęło, zalane przez morze i nie można było ich odbudować. I stało się, że nefici szybko rośli w siłę, a także w liczbę i stali się niezwykle pięknym i miłym Bogu narodem. Zawierali małżeństwa i byli błogosławieni zgodnie z wieloma obietnicami Pana. I nie postępowali więcej według nakazów i przepisów prawa Mojżesza, ale przestrzegali przykazań, które dał im Pan, ich Bóg, pościli się, modlili się i zbierali się często, by razem się modlić i słuchać słowa Pana. I tak w całym kraju nie mieli żadnych sporów i uczniowie Jezusa dokonywali wielkich cudów. Tak upłynął 71. i 72. rok, aż do 79. I upłynął rok setny i uczniowie, których Jezus wybrał, odeszli do raju Bożego, wszyscy z wyjątkiem tych trzech, którzy mieli pozostać. I wyznaczano nowych uczniów, by zastąpić tych, którzy odeszli. I tak wielu z tamtego pokolenia odeszło z tego świata. I ludzie w całym kraju nie spierali się między sobą, żywiąc w sercu miłość Bożą. Nie było pośród nich zawiści, zatargów, zamieszek, rozpusty, kłamstw, morderstw czy rozwiązłości. I żaden lud stworzony ręką Boga nie mógł być tak szczęśliwy jak oni. I nie mieli spiskowców morderców, lamanitów czy też ludu o innej nazwie gdyż stanowili jedność jako dzieci Chrystusa mające odziedziczyć Królestwo Boże i jak bardzo byli błogosławieni albowiem Pan błogosławił im we wszystkim co czynili i tak im błogosławił i szczęścił aż minęło 110 lat i pierwsze pokolenie od czasów Chrystusa odeszło z tego świata i nadal nie mieli żadnych zatargów całym kraju. I gdy umarł Nefi, który spisał te ostatnie dzieje na płytach Nefiego, jego syn Amos zastąpił go, kontynuując zapis na płytach Nefiego. I Amos czynił to przez 84 lata i nadal mieli pokój w kraju, jakkolwiek niewielka grupa ludzi powstała przeciwko kościołowi i nazwali się oni Lamanitami. Tak więc znowu mieli Lamanitów. I gdy minęły 194 lata od narodzenia Chrystusa, umarł także Amos I odtąd jego syn Amos zapisywał ich dzieje na płytach Nefiego w jego zastępstwie I pisał w księdze Nefiego, czyli w tej księdze I gdy upłynęło 200 lat, drugie pokolenie z wyjątkiem tylko niewielu odeszło z tego świata Ja, Mormon, chcę, abyście wiedzieli że ludzie ci rozmnożyli się i rozeszli po całym kraju i mieli wielką obfitość, albowiem Chrystus im szczęścił. I w roku 201 znaleźli się pośród nich ci, którzy zaczęli się pysznić swoimi kosztownymi szatami, perłami i innymi rzeczami cennymi dla świata. Od tego czasu wprowadzili prywatną własność i nie mieli więcej wspólnoty dóbr i zaczęli się dzielić na klasy tworzyli sobie kościoły zamiarem wzbogacenia się i zaczęli zwalczać prawdziwy kościół Chrystusa i gdy upłynęło 210 lat mieli w kraju wiele kościołów których członkowie twierdzili, że wyznają Chrystusa a mimo to odrzucali większość zasad jego Ewangelii i przyswajali sobie wszelkiego rodzaju nieprawość a to co święte dawali ludziom niegodnym którym tego zakazano i kościoły te rozrastały się niezmiernie Ze względu na niegodziwość i władzę Jaką szatan miał nad ich sercami I mieli też kościół, który zwalczał Chrystusa I członkowie jego prześladowali prawdziwy kościół Chrystusa Z powodu pokory i wiary ich członków w Chrystusa Oraz wielu cudów, które się działy u nich Dlatego wykorzystywali swą władzę By wtrącać do więzienia uczniów Jezusa Którzy byli z kościołem ale ściany więzień rozpadały się od danej im mocy Słowa Bożego i uczniowie szli dalej, czyniąc wielkie cuda. Jednakże pomimo wszystkich tych cudów, ludzie znieczulali swe serca i chcieli ich zabić, jak Żydzi w Jerozolimie chcieli zabić Jezusa, co On sam powiedział. Wrzucano ich do rozpalonych pieców, ale wychodzili z nich nic nie ucierpiawszy. Wtrącano ich do jaskiń z dzikimi zwierzętami, ale igrali ze zwierzętami niczym dziecko z jagnięciem i wychodzili z tego bez żadnej szkody. Mimo to serca ludzi pozostały twarde, albowiem wielu kapłanów i fałszywych proroków przekonało ich, aby utworzyli wiele kościołów i czynili wszelką niegodziwość. I bili oni wyznawców Jezusa, ale ci nie odpłacali się im tym samym. I tak z roku na rok Lud ten marniał w niewierze i niegodziwości, aż minęło dwieście trzydzieści lat. I w roku dwieście nastąpił wielki rozłam pośród ludu. Tego roku prawdziwi wyznawcy Chrystusa wyodrębnili się i nazwali Nefitami. I byli między nimi ci, których Lamanici nazywali Jakubitami, Józefitami i Zoramitami. Tak więc prawdziwi wyznawcy Chrystusa i Jego prawdziwi czciciele, a byli pośród nich trzej uczniowie Jezusa, którzy mieli pozostać na tym świecie, byli nazywani Nefitami, Jakubitami, Józefitami i Zoramitami a ci, którzy odrzucili Ewangelię, byli nazywani Lamanitami, Lemuelitami i Ismaelitami. I nie marnieli w niewierze, jak ich ojcowie marnieli od początku, ale z pełną świadomością walczyli przeciwko Ewangelii Chrystusa i uczyli swe dzieci, aby nie wierzyły. A przyczyną tego była niegodziwość i występki ich ojców, tak jak działo się na początku – i uczyli swe dzieci, aby nienawidziły dzieci bożych, tak jak od samego początku uczono Lamanitów nienawiści do potomków Nefiego. Taka była sytuacja tego ludu, gdy upłynęły 244 lata i bardziej niegodziwi z ich ludu wzrośli w siłę i stali się znacznie liczniejsi od ludu bożego i nadal budowali sobie kościoły, przeozdabiając je wszelkiego rodzaju cennymi rzeczami. Tak upłynęło 250 i 260 lat. I stało się, że bardziej niegodziwi spośród ludu zaczęli powracać do tajemnych przysiąg i spisków Gadiantona. Także ludzie, którzy zwali się nefitami, zaczęli się pysznić swoimi wielkimi bogactwami i stali się próżni jak ich bracia Lamanici. Od tego czasu uczniowie Jezusa zaczęli boleć nad grzechami świata. I gdy upłynęło 300 lat, nefici dorównali Lamanitom w niegodziwości. I stało się, że spiskowcy Gadiantona opanowali Cały kraj i poza uczniami Jezusa nie było nikogo, kto byłby sprawiedliwy I ludzie zgromadzili mnóstwo złota i srebra i handlowali wszelkimi rzeczami I gdy upłynęło 305 lat, ludzie nadal byli niegodzimi I umarł Amos, a jego brat Amaron kontynuował kroniki w jego zastępstwie i gdy upłynęło 320 lat, Amaron, nakłoniony przez Ducha Świętego, ukrył te święte kroniki, a były to wszystkie święte kroniki przekazane z pokolenia na pokolenie do roku 320, licząc od czasu przyjścia Chrystusa na świat. I ukrył je dla Pana, aby zgodnie z proroctwami i obietnicami Pana zostały kiedyś ponownie udostępnione resztce z domu Izraela. Na tym kończy się Kronika Amarona.